Minęła 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdyna i Olaf Warzyński. Jest śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto. Premier wiąże nieprawidłowości z brakiem ustawy o kryptoaktywach. Nie mamy narzędzi prawnych, żeby działać prewencyjnie. Ceny paliw maleją, ale rząd nie rezygnuje z mechanizmu CPN. Jeżeli sytuacja na rynku będzie taka, jaka jest, to taki pakiet będzie utrzymywany. Jutro kulminacja naszego jubileuszu. Koncert Wiek Radia z okazji Stulecia Jedynki. To najmniej 350 milionów złotych mogli stracić poszkodowani przez giełdę kryptowalut Zonda Krypton. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. Zgłaszają się pokrzywdzeni z całej Polski, mówi prokurator Michał Binkiewicz. Przedmiotem postępowania jest wprowadzenie w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania kryptowalut a także pranie brudnych pieniędzy. Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne stanowiące o problemach związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach zonda krypto. Sejm nie zdołał dziś odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Przez brak tej ustawy państwo nie ma narzędzi, aby zapobiegać takim aferom jak ta z zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. Nie mamy narzędzi prawnych, żeby działać prewencyjnie. Prokuratura mogła zacząć działać wtedy, kiedy pojawili się poszkodowani zgłaszający prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przeciwko ich interesom. Zawetowana ustawa o kryptoaktywach wprowadzała środki nadzorcze, które mają na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Oprócz tego umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów. Mimo spadku cen paliw mechanizm CPN nie będzie na razie wygaszany. To deklaracja ministra energii Miłosza Motyki. Zgodnie z jego z najnowszym obwieszczeniem od jutra do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 3 grosza, a za olej napędowy maksymalnie 7 zł i 7 groszy. Minister energii twierdzi, że na razie spadek cen paliwa w kurcie jest za mały, by rząd dyskutował o ewentualnym wycofaniu mechanizmu. Miłosz Motyka zapewnił, że w najbliższych tygodniach program będzie kontynuowany i wskazał moment, który będzie dla rządu kluczowy, jeśli chodzi o wygaszenie mechanizmu. Myślę, że spadek tej ceny w okolice granicy, którą mieliśmy w momencie wybuchu tego kryzysu jest tym momentem. Rząd też jednak nie wyklucza, że przedłuży istniejący program. Tak by działał również w wakacje. Jeżeli sytuacja na rynku będzie taka jaka jest i taką mamy na dzisiaj. W prognozie, to taki pakiet będzie utrzymywany. Minister Energii dodał, że na razie nie przewiduje możliwości wprowadzenia obniżki cen gazu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Tymczasem Iran ogłosił, że otwiera cieśninę Ormus dla wszystkich statków handlowych do czasu zawieszenia broni w Libanie. Porozumienie weszło w życie wczoraj i ma obowiązywać przez 10 dni. Ceny ropy natychmiast spadły o ponad 10%. Czy koalicja rządząca obroni minister klimatu? Głosowanie nad wotum nieufności wobec Pauliny Heni kloski odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu. To ma być test lojalności i solidarności, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu zwrócił się do polityków Polski 2050. Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się Pożegnamy, jeśli zdacie ten test, będziemy dalej pracować. Ze słowami premiera zgadza się Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Tak mówił w Radiowej Jedynce. Bycie w koalicji polega na tym, że się wzajemnie wspiera, a nie dołki jeden pod drugim kopie. Więc kwestia tak poważna jak personalna obsada ministra konstytucyjnego jest kluczowa. Wniosek złożyły PiS i Konfederacja, PSL i Polska 2050 nie wykluczają głosowania za. Decyzje uzależniają od przebiegu spotkania z minister klimatu w Sejmie. Zaprosili ją na rozmowy 27 kwietnia. To są aktualności jedynki. Samolotem z Bydgoszczy do Frankfurtu będzie trudniej, bo liczba lotów zostanie ograniczona. To za sprawą Lufthansa, która zlikwidowała spółkę córkę CityLine. Powód? Sytuacja na rynku paliwa lotniczego mówi rzeczniczka bydgoskiego lotniska Valeria Romanczuk. W związku z dynamiczną sytuacją na rynku paliw oraz rosnącymi kosztami paliwa lotniczego, linia lotnicza Lufthansa podjęła decyzję o redukcji wykorzystywanej floty oraz siatki połączeń obejmującej również rejsy realizowane do i z portu lotniczego Bytkość. Z Bydgoszczy do Frankfurtu można polecieć z polskimi liniami lotniczymi lot, ale z przesiadką w Warszawie. To będzie kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki. Jutro w studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie wyjątkowy spektakl muzyczny Wiek Radia. Początek o godzinie 17, czyli równo 100 lat od startu pierwszej audycji Polskiego Radia mówi szefowa anteny Paulina Stolarek-Marat. To jest spektakl stworzony przez Łukasza Luka-Rostkowskiego, w którym występują Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Adania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski, no i przede wszystkim też Orkiestra Polskiego Radia, a dla kontrastu Rebel Babel Ensemble i dj -a. Koncert będzie transmitowany w Radiowej Jedynce. A jeszcze dziś za godzinę Gwiazdozbiór Jedynki, czyli urodzinowe spotkanie z wyjątkowymi artystami. Audycje poprowadzą Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. A ich gośćmi będą Urszula, Kasia Stankiewicz, Renata Przemyk, Natalia Kukulska, Reni Jusis, a także pianista Bartek Wąsik. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Po i wieczór z rozpogodzeniami miejscami. Na południu i południowym wschodzie popada deszcz. 6 stopni w Alblągu, 11 w białym stoku i Zakopanem, 16 w Poznaniu, Krakowie i Przemyślu, 19 w Legnicy. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Jedynka.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 Piątek, 17 kwietnia. Aktywuj kupon o wartości 15 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 150 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę moleki nosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamek kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać Zdrowid! 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. PiS na granicy rozłamu? Co dalej z frakcją Murawieckiego? Dęckie weto utrzymane. Polityczna gra wokół kryptowalut. Ciśnina Ormus wciąż zamknięta. Jakie skutki przy dystrybutorach? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.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 Wielkie gwiazdy i niezapomniane przeboje. Stare hity w nowych wersjach. Wspomnienia, anegdoty i cała gama emocji. Niezwykłe spotkanie w radiowym studiu programu pierwszego. Urszula, Reniusis, Renata Przemek, Kasia Stankiewicz, Natalia Kukulska. W moim dzieciństwie najczęstszą stacją, która wtedy była słuchana z takich malutkich odbiorników, była jedynka. Pamiętam, że budziło mnie lat z radiem. No przecież miałaś kolegów, koleżanki. Wśród dziennikarzy? Miałeś? Nie, w ogóle. Byłeś pierwszy, jesteś pierwszy. Mama uwielbia Zdzisławę Sośnicką, tato Irenę Santor ja pamiętam pierwsze uczucie rozczarowania, że nie śpiewam tak jak one, jak już muszę w ogóle. Urodzinowy gwiazdozbiór Jedynki. W piątek od 18.00 zapraszają Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Do obejrzenia także na YouTubie Polskiego Radia i Jedynki. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Rady. 12 minut po godzinie 17, teraz na zegarach, piątkowe popołudnie w radiowej jedynce, do tego popołudnie piękne i słoneczne i bardzo ciepłe w wielu miejscach, nawet 20 stopni pokazują teraz termometry na południowym wschodzie Polski. A przed nami też, drodzy Państwo, bardzo ciepły weekend będzie do 20, do 18 stopni, a w niedzielę na zachodzie Polski wreszcie spadnie długo wyczekiwany deszcz. Ekspres Jedynki Karolina Rożej, Mariusz Filar, Karol Smyk. W takim składzie mówimy Państwu dzień dobry, w to piątkowe popołudnie i pytamy dzisiaj, czy gdyby kostka Rubika pojawiła się właśnie dziś na rynku, to czy też byłoby takie szaleństwo na jej punkcie jak kiedyś? Teraz ludzie mają dużo ciekawsze zajęcia niż kostka Rubika tak naprawdę. To zależy, zależy od tego kto by ją próbował układać, czy influencerzy na przykład, bo w tych czasach jednak influencerzy mają bardzo duży wpływ na nas. Pani Maria pisze do nas, pamiętam ten szał na kostkę Rubika, gdy byłam dzieckiem, oczywiście miałam taką zabawkę, no ale pomimo żmudnych starań nigdy nie udało mi się ułożyć więcej niż dwie ścianki, może powinnam spróbować. Teraz. Yy, możemy razem próbować, Pani Mario, ja też nigdy nie ułożyłam, a dzisiaj jest święto kostki Rubika, Rubika, więc tym bardziej próbować trzeba. Jakby co, nasz numer telefonu 22 139 2202, a w ekspresie jedynki będziemy też pytać do godziny 18, czy drugi próg podatkowy powinien być wyższy. Coraz więcej osób, mówiąc kolokwialnie, wpada w drugi próg podatkowy, a więc zamiast 12% podatku płaci aż 32%. Zwolennicy zmian mówią, że to jest konieczna reakcja na inflację i wzrost płac, inni, że to jest zaledwie taki tymczasowy plaster na systemie podatkowym. Niemniej jest projekt nowelizacji złożony przez Polskę 2050, no i jak niektórzy wyliczają, spora część Polaków rocznie na podatkach mogłaby zaoszczędzić do 4 tysięcy złotych. O tym wszystkim będziemy mówić po 17.30, a już za chwilę w popołudniówce o tym, jak w Estonii kłócą się trochę o opłatę smartfonową. To Piątkowy Ekspres Jedynki, 17 minut po godzinie 17 i być może pamiętają Państwo gorące dyskusje u nas w Polsce o opłacie smartfonowej, oficjalnie ona się nazywa reprograficzna. Co prawda takie przepisy obowiązują już o nas od lat dziewięćdziesiątych, no ale niedawno pojawiła się próba wprowadzenia aktualizacji tych przepisów, tak żeby dotyczyły one niekoniecznie magnetowidów, a bardziej nowoczesnego sprzętu jak smartfony i laptopy na przykład, a chodzi o to, bo to wynika wszystko z prawa autorskiego i to ma być taka rekompensata dla twórców za kopiowanie utworów na własny użytek, na przykład muzyki czy filmów. Te nowe przepisy miały u nas obowiązywać od stycznia tego roku, no ale jakoś na razie nie wyszło, podobno y, trwa jakieś przerzucanie się tym projektem. Natomiast w Estonii taka opłata już obowiązuje. Mało tego, rozważa Estonia znaczną podwyżkę tej opłaty od smartfonów i właśnie te pieniądze też miałyby trafiać do twórców i stanowiłyby dla nich taką rekompensatę. W przypadku innych urządzeń podwyżki mają być symboliczne. No i teraz z nami jest korespondent Polskiego Radia w Krajach Bałtyckich, Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz proszę, czemu ta podwyżka, ta sprawa, takie emocje i takie kontrowersje? budzi w Estonii. No, po pierwsze wspomniałeś tutaj o, kopi o kopiowaniu muzyki i filmów. W Estonii mówi się też o nagrywaniu koncertów i później gdzieś tam przesyłaniu sobie fragmentów tych koncertów. No, tak jak wspomniałeś sama opłata reprograficzna nie jest nowa i obowiązuje w wielu państwach, również, również w krajach bałtyckich, ale estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że ta opłata powinna wzrosnąć, ponieważ rekompensata dla twórców właśnie z tytułu tego fragmentów filmików, czy też przesyłania sobie fragmentów koncertów y, dla twórców powinna być po prostu sprawiedliwa. Portal, portal estońskiego nadawcy publicznego przytacza wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, który powiedział, że nawet nagranie krótkiego pięciosekundowego fragmentu y, takim smartfonem z myślą nawet o publikacji w mediach społecznościowych jest po prostu uznawane za prywatne kopiowanie czyjeś twórczości. Obecnie w Estonii do oceny każdego nowego smartfona lub też komputera doliczone jest 3,5 euro tej opłaty. Jednak już dwa lata temu przedstawiciele środowisk twórczych argumentowali, że opłaty te są zbyt niskie i powinny zostać podwyższone. Dlatego resort przygotował konkretny plan, zgodnie z którym opłaty miałyby wzrosnąć już od 1 lipca. I tak na przykład, jeżeli chodzi o smartfona kupionego w Estonii, to ta opłata wzrosłaby z 3,5 do 6 euro i to jest najwyższa opłata, jeżeli chodzi o takie urządzenia. No i dochodzimy do tego, że są tutaj liczne kontrowersje, bo zdaniem estonskiego Stowarzyszenia Technologii i informacyjnych i telekomunikacji. Cały system opłat po prostu jest obecnie niesprawiedliwy i zakłóca działanie wolnego rynku. Przedstawicielka stowarzyszenia Kaylin Tamepark powiedziała w rozmowie z portalem ERR, że twórcy powinni otrzymywać godzinę, godziwe wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów, jednak opłaty powinny być pobierane tam, gdzie faktycznie konsumowane są treści. Jej zdaniem system jest niesprawiedliwy, ponieważ zakłada, że osoba, która, która kupuje smartfon będzie go używać w celu kopiowania utworów na własny użytek, a tak niekoniecznie nie jest. Jak powiedziała, ta opłata to w istocie relikt dawnych czasów, gdy ludzie faktycznie nagrywali muzykę na kasety magnetofonowe i sobie je dalej przekazywali. Stowarzyszenie zaproponowało, by rekompensaty dla twórców były po prostu finansowane z budżetu państwa. Kamilu, ja mam jeszcze do ciebie pytanie, bo w kontekście tych planów wprowadzenia takiej opłaty od smartfonów u nas, no bo gdy się o tym dyskutowało w ubiegłym roku, to mówiło się, że ta opłata będzie po stronie producentów i dystrybutorów takiego sprzętu przede wszystkim i zapewniano, że absolutnie klient kupujący nowy smartfon tej opłaty nie poniesie. Jak rozumiem w Estonii, no to każdy kupujący sprzęt jednak tak. te 3,5 euro płaci. Dokładnie. I mało tego, te kontrowersje dotyczą też tego, że część użytkowników po prostu kupuje sprzęt przez internet, na przykład na chińskich platformach, czy też gdzieś za granicą. Podobno 35% przesyłek, które są zamawiane do Estonii, pochodzi z zagranicy. I w tym przypadku tutaj kolejnym argumentem do tego, żeby nie wprowadzać, żeby nie podwyższać tej opłaty, jest to, że po prostu osłabieni zostaną lokalni przedsiębiorcy. Mam wrażenie, że rozmawiamy o zmianach w prawie, które zanim jeszcze weszły w życie, to już stały się przestarzałe. Kamil Zalewski, dobrze poobserwować to, czego u nas jeszcze nie ma, a jest już u naszych sąsiadów. Dzięki za te wszystkie informacje. Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia. Dzięki i do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia. Tell me you're sorry, can't just call it down? Baby, it's so jarring when you try to control me I just wanna party, so why you gotta be like that? My love, my love, you are hard to hang around Don't kill my vibe, on a Friday cool it down Cool it down hey. I just don't think you hear what I'm saying. I don't have time for games that you're playing. I'm done, no more explaining. Can we just cool it down? I don't want no drama, but well, that's just getting harder. So I go sip my vodka. Why's it gotta be like that, my love, my love? You are hard to hang around. Don't kill my vibe On a Friday, cool it down My love, my love Yeah, you make me wanna drown So don't kill my vibe On a Friday, cool it down, down, down Don't kill my vibe but you're killing the vibe Don't kill it Czyli tak, obowiązująca już w Estonii tak zwana opłata smartfonowa służy między innymi temu, żeby zrekompensować twórcy to, że idziemy na koncert, nagrywamy sobie fragment tego koncertu na przykład dla siebie, albo publikujemy ten fragment w mediach społecznościowych. No na moje to jest y, dzielenie się swoim przeżyciem, a nie nielegalne dzielenie się cudzą twórczością, ale może się nie znam. 24 minuty po godzinie 17. To jest ekspres jedenki. Teraz będziemy układać kostkę Rubika, bo ona dzisiaj obchodzi swoje y, święto, została wynaleziona w 74 roku. No i jak? jak z nią nam idzie teraz? Czy próbował pan układać kostkę Rubika? Kiedyś tak. Jak panu wychodziło? E, no, trzeba było poświęcić chwilkę, ale było to skutecznie. Jest kilka sposobów, są specjalne, tak powiem, systemy układania, więc... Ja... Zawsze jak miałam taką kostkę ułożoną, to ja ją rozkręcałam i próbowałam ułożyć od nowa i nigdy nie wychodziło, po prostu tego się nie da zrobić. I tyle. Ja raz walnęłam kostką, jaka <śmiech> się zepsułam. Czy to jest trudne? Tak. A jak pan myśli, dlaczego? Ponieważ jest wiele wzorów, wiele kostek i trzeba umieć je ułożyć. Patryk Lewczyk, jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu oraz również pełni od niedawna funkcję Młodszego Delegata Światowej Federacji Speedcubingu. Uważam, że to nie jest wcale coś jego skomplikowanego i to nie mówię tylko tutaj z doświadczenia zawodnika, który układa metodę załasowaną, ale też mówię to z perspektywy osoby, która trenowała kiedyś innych. Byłem kiedyś instruktorem, trenerem w szkole Ruby Art i tam naprawdę wszelakie osoby, od dzieci po osoby dorosłe, przychodziły i uczyliśmy ich metodą podstawową. To jest kwestia nauczenia się tam średniu algorytmów, poznania jakichś tam odpowiednich kroków kolejnych, jakie są tej metody i to przy takim samozaparciu to wcale nie jest takie trudne. To tam wystarczy godzinę, żeby opanować, jak to wygląda jak wyglądają poszczególne etapy, jakie są algorytmy na to i tak może kolejna godzina lub dwie, żeby to utrwalić i potem no, takie regularne Gdzieś tam raz jakiś czas poukładanie, żeby to faktycznie weszło w pamięć mięśniową. Czy gdyby ta zabawa, Kostka Rubika powstała dzisiaj, to czy byłaby tak samo popularna? To jest ciężkie do określenia, biorąc pod uwagę, że jednak smartfony gorują w tej chwili. I manualne nawet takie zabawy gry, myślę, że nawet planszówki, prawda, odeszły już troszeczkę w zapomnienie. Teraz ludzie mają dużo ciekawsze zajęcia niż Kostka Rubika tak naprawdę. To zależy, zależy od tego, kto by ją próbował układać, czy influencerzy na przykład. Bo w tych czasach jednak influencerzy mają bardzo duży wpływ na nas, świat i życie. Jest dużo gier komputerowych i tak dalej i młodzi ludzie by byli raczej mniej tym zainteresowani. Internet przejął świat. Wszyscy siedzą na telefonie tego. To jest dosyć ciekawe pytanie i internet mógłby tu albo pomóc, albo przeszkodzić, bo może faktycznie internet może wydawać się czymś ciekawszym, przeglądanie jakichś tam rolek, skrolowanie tablicy wydaje się czymś mniej zajmującym, mniej wymagającym intelektualnie niż właśnie koska Rubika, ale też ze względu na to, jaki zasięg potrafi zrobić internet, to myślę, że koska Rubika mogłaby się stać wiralem. Gdyby właśnie została wynaleziona dzisiaj i na przykład Erno Rubik by wrzucił jakąś rolkę z tego Koska Rubika, mówiąc, że ona ma 43 triliiny kombinacji i on jest w stanie każdą z nich rozwiązać, to jest potencjał. Myślę, że faktycznie taka rolka Erno-Rubika mogłaby stać się w dzisiejszych czasach. Pani Bożena pisze do nas, kostko Rubika w każdym położeniu można ułożyć w maksymalnie 20 ruchach. Zwykle jednak potrzeba 15-19. Ja natomiast tę przyjemność rozłożyłam sobie na wiele długich lat. W końcu przyjemności trzeba umieć sobie dozować. You light up another And it's starting to get light Now I'm right where I wanna be Losing track of time But I wish that it was still last night You look like you're in another world but Read your mind. How can you be so far away? Promise me w radiowej jedynce na zegarach 17.30. Skrót aktualności Olaf Warzyński. Ceny ropy na świecie w dół. To reakcja rynków na otwarcie cieśniny Ormus. Znów mogą nią przepływać statki handlowe. Mogło siły się Iranu i Stanów Zjednoczonych po zawarciu rozejmu w Libanie. Londyńska policja bada przedmioty porzucone koło ambasady Izraela. Są doniesienia o tym, że grupa powiązana z Iranem używała dronów do zrzucania materiałów radioaktywnych. Nie będzie miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dla osób, które będą się angażowały w Stowarzyszenie Rozwój Plus. To deklaracja prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. W inicjatywie założonej przez Mateusza Morawieckiego jest około 40 parlamentarzystów należących do PiS. Odwołano zaplanowany na 19 czerwca koncert Kania Westa. Na Stadionie Śląskim artysta wywoływał oburzenie m.in. promowaniem ideologii nazistowskiej i antysemickimi wpisami. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni. Najbliższe noce nadal z przymrozkami, tutaj głównie na północy kraju. Sobota zapowiada się za to jako najcieplejszy dzień weekendu. W całym kraju będzie przeważnie pogodnie. Zapraszam na pełne aktualności o 18.00. 1732. Teraz na zegarach to cały czas piątkowa popołudniówka w sprawie kostki Rubika, ale nie tylko dzwoni słuchacz. Wie Pani to, jaki znalazłem sposób na układanie kostki Rubika? Też mi wychodziła że jedna, dwie ściany. Ja mówię, coś trzeba pomyśleć nad tym. Pomyślałem, rozłożyłem do części pierwszych i złożyłem sobie kolorami tak, jak trzeba było. No i byłem iść. Pięknie dziękuję. A tak przy okazji, z okazji setnych urodzin, Pozwolę zaśpiewać. Sto lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam, niech żyje. 100 lat, 100 lat, 100 lat, sto lat, niechaj żyje nam, niech żyje. Niech żyje nam, niech żyje, niech żyje, niech żyje nam, niech żyje. Zdrowiu szczęściu pomyślności, niechaj żyje nam. A kto? Jedyneczka, Polskie Radio 1. Słucham was od 40 lat i jest mi bardzo dobrze. I feel it in my tone Love is all around me And so the feeling grows It's written on the wind It's everywhere I go So if you really love me, come on and let Piątkowy Ekspres Jedynki za 24 minuty, godzina 18 i nie chcę, bardzo nie chcę psuć Państwu humorów, ale przypominam, że już tylko niecałe dwa tygodnie zostały na rozliczenie się z fiskusem. Ekspres gospodarczy. Jak nam idzie? To jest jedno pytanie, a drugie, czy jest szansa na wyższy drugi próg podatkowy? O tym wszystkim już teraz na Kolonko. To zacznijmy od tego, że takim najszybszym sposobem na rozliczenie się z podatków jest skorzystanie z usługi Twój E-PIT na portalu podatkigov.pl. Tam czeka już na nas przygotowane zeznanie. I jak mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej, bardzo chętnie z tej możliwości korzystamy. Dotychczas podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji PIT, większość z nich, prawie 7 milionów złożyli dzięki i wy usłudze Twoje PIT. Właśnie zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli swojego PIT-a do skorzystania właśnie z usługi Twoje PIT. To najprostszy i najwygodniejszy sposób na rozliczenie swojego podatku. Nasza usługa jest dostępna we Urzędzie Skarbowym. Możemy z niej wygodnie skorzystać również w aplikacji mobilnej Urzędu Skarbowego. Udostępniliśmy zeznania podatkowe zarówno dla osób fizycznych, które no, nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i również dla przedsiębiorców. Do 30 kwietnia podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie w usłudze Twoje PIT, a więc mamy już niecałe dwa tygodnie na rozliczenie się tutaj z Krajową Administracją Skarbową, z Urzędem Skarbowym. Pamiętajmy też, że Twój PIT nie wie z jakich usług chcemy i możemy skorzystać. Warto więc dokładnie sprawdzić, jakie ulgi zostały rozliczone, bo mamy z czego korzystać. Wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w infakcie. Przede wszystkim ulga na dzieci. Jest to najbardziej popularna ulga, gdy gdzie na przykład przy trójce dzieci można odzyskać nawet ponad 4 tysiące złotych. Drugą popularną ulgą jest rozliczenie wspólne i tutaj nawet do odzyskania ponad 27 tysięcy złotych w podatku. Trzeba pamiętać, że w trakcie roku, jak przekazaliśmy darowiznę, to też możemy odliczyć, albo ktoś oddaje krew, to wówczas krew też jest darowizną i też podlega odliczeniu w naszym zeznaniu rocznym. Możemy również odliczać ulgę na internet, czyli z tytułu użytkowania internetu. Warto też pamiętać o uldze rehabilitacyjnej, na przykład wykorzystywanie samochodów, przemieszczanie się na zabiegi, albo też na przykład zakup leków, to też podlega odliczeniu. Warto przy tym pamiętać, że wspierana przez nas w ubiegłym roku fundacja mogła w międzyczasie utracić z różnych powodów status organizacji pożytku publicznego. Możemy więc wybrać teraz inny podmiot ze statusem OPP. Dlatego warto to dokładnie sprawdzić. Dodaje Justyna Pasieczyńska. Jak najbardziej tutaj zachęcamy tak naprawdę wszystkich do no, podzielenia się swoim podatkiem, bo wówczas ten podatek nie trafi do budżetu państwa, ale trafi do organizacji, którą wybierzemy i która jest uprawniona do otrzymania takiego wsparcia, więc tutaj też należy sprawdzić, czy dana organizacja w dalszym ciągu jest uprawniona do otrzymania takiego wsparcia. Taką informację możemy zweryfikować i znaleźć na stronie chociażby Narodowego Instytutu Wolności. A jeśli chodzi o tę organizację, to my naprawdę mamy w czym wybierać, dodaje Monika Chrzczonowicz ze Stowarzyszenia Klony Jawor. Jak znajdziemy taką organizację, a znajdujemy ją na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania 1,5%. Ta lista co roku jest aktualizowana i obecnie jest tam prawie 10 tysięcy organizacji. Wybór duży i z tej listy wybieramy sobie tę organizację, która jest dla nas ważna w jakikolwiek sposób i w momencie, kiedy wypełniamy swój PIT, kiedy składamy swoje rozliczenie podatkowe, to w informacjach o tym, jakiej organizacji chcemy przekazać 1,5%, wpisujemy tylko numer KRS tejże organizacji, czyli taki numer, pod którym ona jest zarejestrowana. Tymczasem coraz głośniej mówi się o zmianach w podatkach. Projekt ustawy autorstwa Polski 2050 podnosi drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy złotych rocznie. Ten projekt jest już w Sejmie i został przesłany do opiniowania. Taka zmiana, czyli podniesienie tego drugiego progu, odciążyłaby klasę średnią, bo znacznie ograniczyłaby sytuację, w której to osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy. Komentuje Piotr Juszczyk. Skala podatkowa jest od 2022 roku niezmienna. Inflacja była wysoka, a co za tym też pensje pracownikom urosły. A w konsekwencji coraz więcej osób, mówiąc kolokwialnie, wpada w drugi próg podatkowy, a więc zamiast 12% podatku płaci aż 32 procent podatku, więc jest to skok bardzo duży, no i bardzo wielu podatników wpada właśnie w ten drugi próg podatkowy. Pomimo tych rosnących pensji, trzeba pamiętać, że jednak nie jesteśmy bogatsi, bo podatek zabiera nam gro tych naszych wynagrodzeń. Konsekwencji podniesienie drugiego progu podatkowego pozwoli na to, że zaoszczędzimy i więcej będziemy mieli pieniędzy na konto. Pozwoli na oszczędność podatku nawet 4 tysięcy złotych. I tutaj mówimy o pracownikach, których pensje są na poziomie od 12 tysięcy złotych brutto. A problem dotyczy coraz większości liczby Polaków. Według danych, liczba podatników objętych drugim progiem dynamicznie rośnie i może w najbliższych latach sięgnąć nawet 3 milionów osób. Co oznacza objęcie drugim progiem nawet 10% pracujących osób. Jedynka. To jest radio. W łapce przeczuć coś się może stać Dudni ulica obcych świateł blask, wariat nakrzyczał. Księżyc nagle zgasł Bawi się lud I otwiera się lud popołudniówka radiowej jedenki no z myślą o sobotnim wieczorze, już dzięki Hugo. Na kwadrans przed godziną 18. Ci, którzy pracę kończą o godzinie 18 pewnie już przebierają nóżkami. Polecamy się. Mam nadzieję, że minie bardzo szybko. Natomiast teraz po południówce chcielibyśmy polecić Państwu wszystkim tak naprawdę bardzo dobrą, bardzo inspirującą. Przede wszystkim książkę, książkę Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. To jest właśnie tytuł książki, której premiera odbyła się trzy dni temu. Jej autorką jest Paulina majnowska kowalczyk No i jak powiedziała Otelia Jędrzejczak, jestem przekonana, że czytając każdą kolejną stronę, przekonasz się czytelniku, że niemożliwe nie istnieje. O tej książce z Pauliną majnowską kowalczyk wykładowczynią także Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, również dziennikarką rozmawiał Wojciech Urban. Życie na medal. Jaka autorka masz osobisty stosunek do każdej z bohaterek. Niektóre z nich stały się przyjaciółkami twojego domu i twojej rodziny. Zależało mi, żeby kiedy będę z nimi rozmawiała, a później, kiedy będę te historie opowiadała tym ludziom, którzy będą chcieli o tym przeczytać, to żeby to były historie szczere. A nie ma szczerości bez zaufania. To były osoby, które znałam od lat, niektóre od 20, ale przede wszystkim były to zawodniczki, którym w minionych, no już ponad 20 latach towarzyszyłam w czasie zawodów tych mniejszej i najwyższej rangi Igrzysk Paralimpijskich, przy których byłam i u których widziałam łzy szczęścia i łzy rozpaczy. A z drugiej strony ta Myślę, że dobra relacja, bo nigdy nie publikowałam czegoś więcej niż to, na co się umówiłyśmy, to myślę, że dlatego one mnie takim zaufaniem obdarzyły. I kiedy z nimi rozmawiałam, sama byłam tą otwartością zaskoczona. Większość bohaterek miała styczność ze środowiskiem sportu osób w pełni sprawnych i ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Mi szalenie zależało, by pokazać, że sport paralimpijski jest sportem wyczynowym. Bo jeżeli mamy dziewczyny, które rywalizują na równi ze sportowcami pełnosprawnymi, to nie dlatego, że ktoś im daje taryfę ulgową, tylko dlatego, że one są tak świetne, tak dobre, tak potrafią wygrywać. Bo czasami się tak mówi: "No, para sport to jest coś, co wymaga mniejszego wysiłku o ten medal jest łatwiej". To nieprawda. To są dziewczyny, które musiały podporządkować całe swoje życie żeby na tym podium stanąć. Żywym dowodem na to jest Natalia Partyka, która wielokrotnie po olimpiadzie jechała na igrzyska paralimpijskie. Myślę, że Natalia jest taką absolutnie wyjątkową postacią na arenie nie tylko polskiego sportu, ale także sportu międzynarodowego. Ona była czterokrotnie zarówno na igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich i myślę, że to o czym opowiada w tej książce pojawia się w przestrzeni publicznej po raz pierwszy. Ile ją to kosztowało, żeby w tak wysokiej formie reprezentować nasz kraj na dwóch najważniejszych imprezach czterolecia, jeśli chodzi o sportowy kalendarz. Kinga Druszcz, szablistka. Joanna Mendak, pływaczka Mistrzyni Świata, Dorota Bucław, tenisistka stołowa, Justyna Kozdryk, para ciężary, Karolina Pęk, tenis stołowy, Katarzyna Rogowiec, narciarstwo, narciarstwo biegowe. biegowe. Klucz był zasadniczy. Każda z tych dziewczyn ma na swoim koncie medal igrzysk paralimpijskich. Różnej barwy i w różnej liczbie. Wszystkie z tych wspaniałych kobiet bardzo dużo poświęciły. To jest tożsame dla sportu paralimpijskiego, olimpijskiego, w sensie sportu wyczynowego osób sprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Ja chciałam także, żeby to była książka pokazująca siłę kobiet, pokazująca w jaki sposób podnieść się po porażce. W tej książce także są takie podpowiedzi, jak z porażką sobie radzić, jak po porażce sięgać po zwycięstwo. No bo jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, sportowiec naprawdę najczęściej przegrywa, a czasami staje na podium. I ja zawsze chciałam te nieopowiedziane historie opowiedzieć, bo myślę, że do tej pory taka książka jeszcze nie powstała. Raz jeszcze przypomnę tytuł tej książki. Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po Paralimpijskie. olimpijskie. Zwycięstwo to jest książka Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk, która rozmawiała z Wojtkiem Urbanem. Między innymi o tej książce, ale nie tylko gorąco ją polecamy. Tutaj kończymy dzisiejsze Ekspres Jedynki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Za 10 minut godzina 18, a po 18 urodzinowo zbiór. Pewna pani, aparat do pani, sentymentem wzruszona, wzięła go w ramiona i, i czule do niego rzekła: Ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba, nic więcej nie potrzeba. Nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię ci, Części nowej i będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem. A ja Cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Noc. Samotna podróż autem. Radio. Myśli, które nie dają spokoju. Rzeczywistość, która zaciera się z każdym kilometrem. To ruszam w noc. Jak filmów bohaterka z rozwianymi włosami, trasami przed nią niezmierzonymi. Jeszcze tylko z parkingu wyjadę. Do tyłu chyba jakoś wykręcę. I ten nieporadny, ale intrygujący głos dziennikarza. Czy odważysz się do niego zadzwonić? Bo dzisiaj do samego rana Państwa zapraszam. Wszystkich, co spać nie mogą, jechać gdzieś muszą, albo w nocnej portierni siedzą. Jazda Martyny Wawrzyniak. Słuchowisko w reżyserii Julii Mark. Napisane na zamówienie programu pierwszego Polskiego Radia z okazji obchodów stulecia radiowej jedynki. Występują Justyna Wasilewska, Krzysztof Sałata, Adam Wojtyszko, Filip Zaremba. Teatr Polskiego Radia zaprasza w sobotę po 21. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Już dziś wszystkie wędliny w plastrach PIKOK 250 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wedel Ptasiemleczko mleczko, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca.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 Azotanu 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń, wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropację czucioworkową PLG Health Germany GMBH. Darek! Co ty tam znowu grasz? O mamo, no w blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych. Zarejestruj się na blikomania.pl!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 ogłoszenie społeczne.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 orange.pl ukośnik mega misja do 28 kwietnia to działam ogłoszenie społeczne radio kierowców mariusz dąbrowski zapraszam droga krajowa numer 1 odcinek tychy bielsko biała w pobliżu Pszczyny na jezdni w kierunku Bielska na 583 km zdarzyły się ciężarówka z autem osobowym. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. Droga ekspresowa S1, odcinek węzeł Stara Wieś, węzeł Hałcnów w pobliżu Bielska Białej, jezdnia w kierunku Tychów. 36 kilometr, uszkodzony pojazd blokuje jeden z pasów ruchu. Autostrada A2, odcinek węzeł Komorniki, węzeł Luboń w pobliżu 164 km. Na jezdni w kierunku Warszawy zderzenie dwóch aut osobowych i busa. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się jedynym wolnym prawym pasem. Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Wilanów, węzeł Wał Miedzeszyński w pobliżu. 479 kilometra na jezdni w kierunku Terespola, zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu. Koniec kłopotów na jest 2 na odcinku Węzeł Opacz, Węzeł Konotopa w pobliżu Piastowa, na jezdni w kierunku Łodzi Poznania na 457 km Autostrada A8. Odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. Jezdnia w kierunku Warszawy 18 km, zdarzenie dwóch autosobowych zablokowany jeden pas ruchu ruch odbywa się prawym oraz środkowym pasem. Droga krajowa nr 25 ludwików kotowskie w pobliżu Czarnego Lasu. Sporo problemów na 327 km.